Słuchacie radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Magdaleny Juźwiak pod tytułem Prywatność i prawa autorskie Jak zmienia się rozumienie praw w internecie. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego KOPY CAMP zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzień dobry Państwu. z w Amsterdamie. Ideą um, mojej dzisiejszej prezentacji, um, jestem prawnikiem, ale idea jest spogańcza socjologii prawa. Um, jest ona następująca. W, w wyniku zmiany postrzegania praw, um, zwłaszcza prawa do prywatności i praw autorskich w internecie um, i w wyniku um, zaś ściślejszej regulacji prawa autorskiego, Dochodzi do dysonansu pomiędzy normami społecznymi a normami prawnymi i do czegoś, co można nazwać kryzysem wizerunku. Niektórzy autorzy tak to się do tego odnoszą kryzysem wizerunku prawa autorskiego. I porównuję te dwa prawa, ponieważ są, mają one wiele wspólnych cech. Wszystkim wspólną cechą jest cel tych dwóch praw. Idea, żeby zestawić prawo do i prawo autorskie pochodzi od dwóch autorów, Lesiga i Zitaina. Zwrócili oni uwagę, że właściwie celem, głównym celem dwóch praw, prawo autorskiego i praw do prywatności jest to, aby chronić pewne dane. Dane, które mają swoją wymienną wartość, w przypadku prawa autorskiego wartość jest oczywista, chodzi tutaj o dane, które są utworami. W przypadku parodopłatności danymi tymi są dane dotyczące osób. I tutaj może wartość ich, wymienna wartość danych dotyczących osób nie jest tak oczywista, ale jeśli pomyślimy o co zwrócił uwagę na przykład Karl Sunstein. Um, że obecnie jedną z jednym z najcenniejszym i naj, naj, na, jednocześnie najrzadszym zasobem jest uwaga e, odbiorców. E, I dane osobowe poprzez na przykład e, reklamę behawioralną pozwalają na e, kierowanie reklamy ściśle do zainteresowanych odbiorców, przez to przyciągają uwagę. Także e, dane dotyczące użytkowników internetu mają swoją wybierną, wymienną wartość. E, Kolejną, kolejną wspólną cechą jest to, że zarówno prawo do prywatności, jego, jak i prawo autorskie mają ten sam problem. Nowe technologie używają umożliwiają ścisłą, ścisłą kontrolę dostępu do obu, do danych. Problem ten zawsze istniał i już na początku rozwoju różnych technologii, jeśli chodzi w na przykład prawa autorskiego w momencie pojawienia się gramofonu, poprzez radio, poprzez płyty w CR, zawsze podnoszono lat, że nowe technologie wprowadzą ograniczenie możliwości kontroli dostępu do utworów. Tak samo było z powodu płatności. Powodem płatności zostało pojęcie zostało wprowadzone w XIX wieku, kiedy zaczęła rozprzestrzeniać się pasa bulwarowa, burkowa. i uniemożliwiło to kontrolowanie tego oczy, co, co, jak postrzegają nas inni. Także zawsze istniała, istniało ryzyko utraty kontroli nad danymi. Jednak internet w sposób bezpłatny zmienił to, jak możemy kontrolować dane, jest to zupełnie to, jak się komunikujemy, zostało całkowicie zmienione i jednocześnie też wprowadziło zmianę naszego postrzegania kontroli danych. Także istnieje tutaj tak wielka zmiana jakościowa, która prowadziła do zmiany pewnych norm społecznych. I o tym, o tym będzie dalej. Chciałbym przedstawić również istotną różnicę poza podobieństwami w prawie do prywatności i prawie autorskim Istnie istnieje pewna bardzo znacząca różnica, mianowicie grupy interesów reprezentujące zespoły WNOM. Jak wiadomo, prawa autorskie są reprezentowane przez osoby bardzo zorganizowane przez przedstawicieli przemysłu rozrywkowego, którzy mają ogromne możliwości do na powodawcę i ponienia swoich interesów. Natomiast e, prawo do prywatności zaprezentowane jest przez niezorganizowanych, rozpowszonych, pojedynczych urzędników internetu. E, e, powoduje to oczywiście to, że e, obecna regulacja prawa powo do prywatności jest e, dużo, e, dużo bardziej ogólna, dużo luźniejsza. E, jednocześnie, moim zdaniem, e, Dzięki temu pozwala na dużo bardziej elastyczne formowanie się prawa e, i na, formowanie się prawa, które jest zgodne z zmieniającym się postrzeganiem prawa zmieniającą się e, normą społeczną. E, prawo autorskie natomiast, e, sposób regulacji prawa autorskiego zmierza w kierunku zaostrzenia się regulacji prawa, co e, powoduje samo, o którym wspominałam. E, przeciw, e, Ogólnie więc e, wynikiem tych e, dwóch, e, tej różnicy, jest e, przeciwstawna tendencja do otwierania się e, danych objętych parę płatności i zamykania się danych objętych e, barą czasu. E, zmiana sposobu postrzegania e, płatności w internecie. Więc, e, e, mojego wystąpienia, jak zmienia się prawo, postrzeganie prawa do prywatności. Tutaj wyróżniłam takie dwa dosyć dramatyczne stwierdzenia. Po pierwsze, pierwsze, you have zero privacy anyway, get over it, to jest stwierdzenie CEO Sun Microsystems. Drugie, przez Marka Zuckerberga privacy is no longer a social norm. Moim zdaniem to nie są stwierdzenia właściwe i to jest trochę na rzeczywistości, ponieważ prywatność nie umawiam, prywatność nadal istnieje, natomiast e, szereg badań dowodzi, że co się zmieniło, to, to w jaki sposób postrzegamy prywatność. Ehm... Trzeba, E, więc e, chciałam tutaj przy, przy, przywołać przede wszystkim badania przeprowadzone przez e, profesor z Uniwersytetu z Miami, Sanchez Zawil, e, które potwierdziły potwierdził to, że prywatność jest ważna dla, ważna dla użytkowników, jest to dosyć paradoksalne, ponieważ patrząc na to, jak użytkownicy sieci społecznościowych, na Facebooka wprowadzają różne swoje dowolnie, różne informacje o sobie, e, można pomyśleć, że nie jest dla nich w ogóle ważna, ochrona prywatności nie jest dla nich w ogóle ważna, natomiast. Badania wykazały, że e, owszem, prywatność jest dla nich bardzo cenną, e, cenną wartością. Natomiast e, postrzegają oni tą prywatność w sposób nieco odmienny. Nie jako e, ścisłą kontrolę danych, e, ale jako, e, jako coś zależnego od kontekstu. Zwłaszcza opartego na ochronie ich godności i ich do reputacji. E, Także e, prywatność jest cały czas ważna. E, zmienia się jej kontekst. I moim zdaniem, to jak regulowana jest prywatność obecnie, czyli w ramach systemu praw człowieka przez artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy artykuł 7 Karty Praw Podstawowych, jest to regulacja bardzo ogólna i pozwala ona sądom zajmującym i pełniącym prawa do pewności dostosowanie wizerunku prawa, prywatności do, do, do, do, do, prawa do, prywatności do do obowiązujących obecnie norm społecznych. E, sytuacja odmienna ma miejsce w przypadku praw, e, praw e, autorskich. E, praw autorskie e, również, e, ich postrzeganie zmieniło się w internecie. E, tutaj chciałam przywołać badania e, przeprowadzone w ramach e, programu COUNTER e, na zlecenie Komisji Europejskiej. I tutaj przeczytam e, szybko konkluzję e, um, tych badań. Mianowicie e, analiza sugeruje, że wielu konsumentów postrzegało file sharing jako relatywnie normalne codzienne zachowanie. Istnieje wysoki poziom świadomości, że jest ono przedstawiane przez polityków i przemysłu rozrywkowi jako czynność nieetyczna i proceder kryminalne, Jednak to, tego typu stwierdzenia nie miały efektu odstraszającego na wielu konsumentów. Także mimo, że istnieje świadomość nielegalności file sharingu i istnieje świadomość e, prawa autorskiego, e, użytkownicy internetu nie postrzegają tego prawa jako coś... E, czego powinni przestrzegać, ponieważ normy społeczne, które kształciły się w internecie i normy prawne są obecnie przebiegają kulturowo. Istnieje duża różnica w, w, w, w obu systemach norm. Brak poparcia społecznego można prześleć na przykład w ramach, przy okazji protestów przeciwko akta. To dzisiaj było wielokrotnie wspominane, jak, jak wielkie oburzenie wprowadziła chęć regulacji akta i nie będę, nie będę dalej o tym wspominać, ale jest to jeden z wyrazów tego, jak normy społeczne i normy prawne są w konflikcie obecnie w przypadku praw autorskich. Jest moim zdaniem jest wiele czynników, które wpływają na, na zmiany, na ten zły, negatywny wizerunek i kryzys w prawa autorskiego. Chciałabym położyć kilka. Przede wszystkim chodzi tu o ścisłe rozróżnienie na twórców i konsumentów. Obecnie w dobie internetu to rozróżnienie uważam, że nie ma już różnych już parabytu, ponieważ takie ścisłe postrzeganie autora jako kogoś romantycznego twórcy dzieła. Um, jest, um, I przeciwstawianie go um, konsumentowi, um, czyli czy, czy piratowi internetowemu, który korzysta bezprawnie z um, utworu objętego prawem autorskim. W internecie um, traci prawo bytu. Um, Przede wszystkim prawem autorskim objęte są um, osoby postawione przez autorskie, to już nie twórcy, nie autorzy dzieł, ale przede wszystkim przemysł. Um, i konsumentami dzieł objętych prawem autorskim nie są osoby, które tylko korzystają z sprawnie, ale które również dokonują ich remixu, które tworzą również nową wartość. Stąd miała właśnie kategoria oddzielnych prosumers czy producers, czyli osób, które nie tylko korzystają z dzieł, ale również przetwarzają je dalej i tworzą, jakąś konkretną wartość. Także tego typu dichotomię, podział na twórców i konsumentów, takiego bytu. Wwnież, um, również fakt, że um, um, marginalny koszt um, dystrybucji czy, czy, czy um, kopiowania utworów jest zjawowy um, Natomiast próba um, zysków um, z tego tytułu wzrasta, um, jest również um, to prowadzi do, um, do kryzysu wizerunku tego pawa. Um, na koniec um, chciałam przedstawić. Um, Chciałam przedstawić taki wykres, który został wprowadzony w, w, w kod Lawrence-Lessiga. On podzielił trzy czynniki, które umożliwiają ochronę i kontrolę praw w internecie. I moim zdaniem w obecnym, w, w, w, w obecnym momencie ani kod, czyli, czyli techniczne blokowanie internetu, ani, ani procesy rynkowe, ani normy społeczne, właśnie nie przemawiają za wzmocnieniem, za sposobem regulowania e, prawa autorskich w internecie. Także jedynie prawo jest czynnikiem, które e, powoduje wzmacnianie prawa autorskiego e, i które e, ściśle, że coraz ściślejsza regulacja e, prowadzi do e, coraz mocniejszego przeprasz, że, przepraszczenia możliwości, kiedy internet, możliwości tworzenia e, czegoś, co zostało nazwane w także demokratyczną kulturą i czytowanie bogactwa e, z sieci internetowej. Dziękuję.